Rozdział czwarty Sposób, w jaki starsi kapłani mają poświęcać chleb na sakrament Sposób, w jaki starsi kapłani udzielali sakramentu ciała i krwi Chrystusa członkom Kościoła, postępując według poleceń Chrystusa, wiemy więc, że jest to właściwe. Oto klękali razem z członkami Kościoła i modlili się do Ojca w imię Chrystusa mówiąc O Boże, Wieczny Ojcze, Prosimy Cię w imię Twego Syna, Jezusa Chrystusa, o pobłogosławienie i uświęcenie tego chleba dla dusz wszystkich, którzy go spożywają, aby mogli jeść na pamiątkę ciała Twego Syna i świadczyć Ci, o Boże, wieczny Ojcze, że pragną wziąć na siebie imię Twego Syna, zawsze o Nim pamiętać i przestrzegać przykazań, które im dał, aby zawsze mogli mieć z sobą Jego Ducha. Amen.